Ten koszmar to nie sen, to tragedia kolokwialna. Jawa ludzi, w których domem ciemna strefa pisalna. Hermetyczne cztery ściany, mroczna jak kopalnia. Jakiekolwiek światło z zewnątrz, tu to pomoc surrealna. Zmowa milczenia ofiar, znieczulica totalna. Bezsilność kulawego prawa to trzy gwoździe do trumny. Ściągam jeden z nich, otwieram usta. Z siebie dumny, chociaż wiem, że to na Bissal. To nie aukja stajnia I żaden Herakles, nawet z umysłem Einsteina. Nie usunie śladów nagromadzonego tuajna. Bo wprowadzenie ładu w miejsce, gdzie lata Babel, a języki i szyki Codzień mieszał, albo diabeł Jest a tak wykonalne, jak usiąść na rogu Okrągłego stołu, bo wybaczać łatwo, ale Bogu Człowiek ma swoje granice Przekroczenie ich progu Ociska w pamięci piętno, zdajesz sobie sprawę Jeśli miałeś do czynienia Z domowym gadem, akcje niemieckie Pamiętasz już czasów, gdy byłeś skrabem Utopijne dzieciństwo, pod jednym dachem Ze szwabem, co na lewo i prawo Rzucał krwistym schabem A gdy argumenty słowne, okazywały się zbyt słabe Chwytał co pod ręką Pasek kabel. Tatuś ciężko miał grabę. I tylko jedną zasadę: Lać i patrzeć, czy równo puchnie. Wiesz, czym co cuchnie? Nigdy nie zapomnisz tego cierpienia i łez. Gdy za oknem kwit bez letnie wiatry wiały, liście z drzew spadały. Leżał śnieg biały, a ty z matką, bosy przerażony na klatce. Trząsłeś się z zimna i strachu, póki szanownej sąsiadce nie przyszło do głowy, by zadzwonić na zbawcę I dwóch niebieskich zbawców przyjechało po oprawce. Tatuś spędził nockę w najdroższym hotelu. Wiadomo, czy w portfelu cierpiał, a na Babelu spokój długo nie trwał, bo za 2-3 dni znowu zapłakany przeżywałeś déjà vu przeżywałeś déjà teraz stoję przed lustrem w Twe zawistne oczy patrzę Ślady wspomnień, których nikt nigdy nie zatrze W pamięci na zawsze Koszmarne dzieciństwo I nienawiść do człowieka Co wyrządził ci to świństwo Co dzień doświadczany Brniesz dorosłe życie I wciąż czegoś nowego O nauczycie W świecie, w którym wiri zgiełk Jak w betoniarce Żyją ludzie i ścierwa Które nie kiwną nawet palcem Gdy będziesz potrzebował Krągi chleba ze smalcem Nigdy nie żyłeś jak w bajce Znasz z realia życia Znasz złudne szczęście Alkoholu, picia Tego odbicia Z pamięci Nikt nigdy nie nie zmarzy. jeśli chcesz osiągnąć cele. nie spełnienia marzeń. Pamiętaj, alkohol ze szczęściem nie, nie idzie, idzie w, parze. w parze. Znów prawda wypływa, bęka tabutama. By światło dzienne różał, dramat tajny jak arkana Relacja autentyczna, jak stygmatyczna rana. Z ukrytej kamery bez imiennych czterech ścianach. Znów prawda wypływa, bęka tabutama. By światło dzienne różał, dramat tajny jak arkana. Relacja autentyczna, jak stygmatyczna rana. Z ukrytej kamery z imiennych czterech ścianach w ścianach ścianach